Wiesz, co mnie denerwuje? Gniew, który z nami od lat. Który poróżni cię z kimś, kto dla ciebie jak brat. Dwulicowość ludzi i fałsz. On siedzi w każdym z nas. Wydzbądźmy się go, bo kończy nam się czas. Lecz naturą jesteśmy inni. Inni nam mówią, kim mamy być, że mamy czuć się winni. Za to, czego nie zrobiliśmy, lecz zrobimy. Bo nakłonią nas do tego ci, co spod symbolu szóstek. Lecz my przygotowani na ataki Illuminati nowego porządku świata. Jeśli los taki, przygotujcie się, chłopaki, do walki z terrorystami z diabła sługa. Po co poprzez ten temat? O siedmiu grzechach mowa. Skądż po prostu i uważaj na słowa. Szarlatanku, nie wpierdala się. Siła tkwi w nas, w ludziach dobrej woli. Będzie źle, to staniem do broni. Stracim tlen, będziemy walczyć. Nikt się z nas zła nie boi. Cała Polska zjednoczona, oznaczona przez wrogich ludzi, spowitych złem jak diabła sługi, jak pal, jak Elczy Astarte złego pana. To brednie. Nie wierzysz w to, więc walcz. Walcz z propagandą przeciwko tym, co z masonerii. Walcz z tą chorobandą, lecz posiadającą ludzi wiernych swych ideom. Jak śmierć? Raz jest władzę, władza. Mógłbym tak wymieniać, lecz coś mi się nie zgadza. Czy wy, kurwa, nie rozumiecie? Wszyscy są sterowani i to na całym świecie, jak pierdolona marionetka przez psychicznie chorych ludzi. Wyłączcie telewizory, tylko mózg wam to wypierze i nie Medytujcie. Uczcie się morałów na nowo, bo nie kupisz ich nigdzie. Jak brończy dziwkę, jak heroinę i fiwkę lub jak porno. Uczcie, lecz nie tych morałów, co w szkołach uczą. System edukacji jest związany grubo z nowym porządkiem świata, jak wszystko, co Cię otacza. I teraz zadaj sobie pytanie, czy właśnie to Cię przytłacza? To jest. I wiemy, czego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, lecz ciekawe, co przyniesie czas. Łamanie nóg i wywózka w las to raje przy tym, co chcą z nami zrobić. Z szarymi ludźmi. Chcą nas oswoić i doić z nas krew jak mleko z krowy. System monetarny ma na koncie głów miliony, a po co? Sprewdę populacji, to w imię wariacji, lecz mogę nie mieć racji, lecz wierzę w to, widząc jak kontrolują niebo, jak pada deszcz. Gdy społeczeństwo udział wzięło w marszu niepodległym państwom, to taka metafora. Byś zrozumiał, co mam na myśli, żebyś wiedział, że są ci nieliczni, co nie dadzą, by spadła korona z głowy orła. Metaforą wciąż owiane są owe słowa, więc uwierzcie w to. Nie uciekaj myślami, gdy o tym myślisz. Nie bój się prawdy, bo sam siebie skrzywdzisz i swoje dzieci, które będą się za ojca wstydzić, że nic nie zrobił, że był pizdoł, że nie bronił wartości, które po wojnie jego rodzice wpajały mu do głowy. Za tą wojną też stoją iluminaci. Kurwa! Ogarnijcie się, dzieciaki, i wy, starsi, mimo że wiecie od lat, że garstka ludzi ma nas w garści, obudźcie się i niech ta z kilku będzie. Niech dziesięciu nas będzie. Jeszcze pięciu nadciąga z Węgier. I jeszcze z państw przejściu, param idą, by w podziemiu zebrać się i walczyć w porozumieniu, przyjacielu. Z kim? Z organizacją, która od pokoleń walczy z dobrem. To oni zabijają głodem, kierują każdym narodem. To oni stoją za wojnami, toczą je tak, jak grają w szachy. Dla zabawy, z chciwości ku władzy. Na przykład dadzą ci broń, by zastrzelił i zgwałcił swoją matkę, bez urazy. Przedstawiam ci zło, które otacza nas, a wiedz, że to zło pozostawia skazy na psychice. Po kilka razy, dzielnie, bez przesady. A tak jest, przesłuchaj jeszcze raz ten wiersz, dowiedź się co jest pięć i zacznij działać lub zwańć azyl. Takiego nie znajdziesz, który uchroni cię od tej zarazy, która wprowadzona w życie jest od setek lat w imię Illuminati. Ja uciekam do domu. Dobra, dziękuję za informację. Przekaz, kurwa, bardzo ważny. Na razie, się masz. Wszystkie dobrego.